Znamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 22 kwietnia, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Granaty w piwnicy w Wadowicach pilnie ewakuowano mieszkańców bloku. Coraz więcej poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, od piątku tysiąc nowych zgłoszeń. Warszawa chce kontrolować populację dzików bez odstrzału zwierząt. Jest pomysł na antykoncepcję. Ewakuacja jednego z bloków na osiedlu Kopernika w Wadowicach. Podczas sprzątania piwnicy należącej do mieszkania komunalnego znaleziono granaty. Na miejscu są wszystkie służby. Dotarł już także patrol pirotechniczny. 35 osób musiało szybko opuścić swoje mieszkania. Nie wiadomo, kiedy będą mogli do nich wrócić. Ponad tysiąc pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto zgłosiło się do prokuratury. W śledztwie, które prowadzi katowicka prokuratura regionalna, liczba zgłoszeń w tej sprawie rośnie lawinowo. Każdego dnia do prokuratury trafia kilkaset zawiadomień osób pokrzywdzonych. Zatem liczba ta, począwszy od piątku, wzrosła o bezmała tysiąc osób. Mówi rzecznik prokuratury Michał Binkiewicz i dodaje, że pokrzywdzeni zgłaszają się nie tylko do prokuratury. Są to zawiadomienia złożone bezpośrednio w prokuraturze regionalnej w Katowicach, ale także zawiadomienia, które trafiają z całej Polski. Pokrzywdzeni składają zawiadomienia w jednostkach policji najbliższych miejsca zamieszkania. Kilka dni temu premier Donald Tusk mówił, że liczba pokrzywdzonych w tej sprawie może sięgnąć 30 tysięcy. W szpitalach powiatowych, które biorą udział w Czarnym Tygodniu o 11.45 minuta ciszy dla ochrony zdrowia.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 ortopedii i około 3 milionów w zakresie rehabilitacji, z czego 2 miliony z rehabilitacja pooperacyjna. Protest w szpitali powiatowych potrwa do piątku. Joanna Stankiewicz, Polski Radio. Nielegalną fabrykę tytoniu zlikwidowali śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Fabryka działała w Pabianicach, mówi Sabina Chera-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji. Zabezpieczone zostało 16,5 tony krajanki tytoniowej. Ponadto komponenty wykorzystywane do produkcji papierosów, profesjonalną aparaturę do cięcia tytoniu oraz środki farmaceutyczne. Szacuje się, że straty skarbu państwa mogły sięgnąć blisko 22 milionów złotych. W sprawie zatrzymano 33-letniego mężczyznę. Warszawa może być pierwszym miastem, które będzie stosowało antykoncepcję wśród dzików. Nad takim rozwiązaniem ma pracować powołany przez Rafała Trzaskowskiego zespół. Jego zadaniem jest ograniczenie populacji zwierząt w mieście bez potrzeby ich uśmiercania, mówi przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy, Renata Niewitacka. Pani dyrektor Muchowska na komisji powiedziała, że jeśli będzie na przykład dostępny i bezpieczny środek antykoncepcyjny, to będziemy pierwszym miastem w Polsce, który je wprowadzi, więc Mam nadzieję, że my rzeczywiście będziemy prekursorami. Zespół do sprawdzików nie zaczął jeszcze oficjalnie swojego funkcjonowania. Według zapowiedzi ma to się stać w ciągu kilku dni. Ratownikom udało się lekko poprawić pozycję wieloryba, który utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku. Niski stan wody utrudnia przystąpienie do kolejnego etapu akcji ratowania humaka. Niski poziom zatoki sprawia, że ciało zwierzęcia wystaje znacznie ponad lustro wody i jednocześnie zagraża sobie własnym ciężarem, stąd prowadzone do późnego wieczora działania, które pozwoliły usunąć część piasku spod wieloryba. Dzięki temu tym jest głębiej zanurzony niż wynikałoby to z poziomu wody, ale jednocześnie jeszcze trudniej jest mu się ruszyć, bo znalazł się w zagłębieniu. Przy użyciu ciężkiego sprzętu jest tworzona rynna, którą humbak, nazywany też Hope czyli nadzieja, ma się skierować ku wyjściu z zatoki wysły pyl i otwartym wodom Morza Bałtyckiego. Prognozy na dziś dotyczące najważniejszego. Czynnika, czyli poziomu wody, są rozbieżne Ratownicy nakarmili humbaka Makrelą i czekają na przypływ A pleży leży samotnie fontannami wody Dając znać, że żyje Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio To był serwis trójki Więcej informacji na portalu Polskieradio24.pl Na program zaprasza jego sponsor Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas Autoglas naprawia, autoglas wymienia na termometrach od 11 do 15 stopni, na zachodzie około 17, chłodniej na wybrzeżu i w górach tam 8 stopni. Wysoko w Tatrach porywisty wiatr. Na razie dużo słońca, po południu zacznie się chmurzyć. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja. Ola, tutera kultura.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 Agnieszka Oprzańska. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka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 Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8 minut po godzinie 11. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Agnieszka Łukasiewicz. Telefon od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej, Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski.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 Pytamy Państwa, naszych słuchaczy, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. O komentarz ekspercki rozpoczynający dyskusję poprosiliśmy dr Magdalenę kocot kepską anestezjologa specjalistę medycyny bólu, prezeskę towarzyst Polskiego Towarzystwa Badania Bólu powiedziałabym tak, jako e, specjalista medycyny bólu widząca wielu pacjentów z bólem przewlekłym, to tak, to uważam, że szczepienia powinny być obligatoryjne, no, ale to jest takie bardzo idealistyczne podejście, bo wiadomo, że tego się zapewne nie uda zrobić. Oczywiście mamy część szczepień obowiązkowych i ich już jest bardzo dużo. I mamy dużo szczepień tak zwanych zalecanych. I to, tych, tych szczepień też jest dużo. Natomiast co jest problemem? Problemem jest to, że o ile szczepienia u dzieci, no to wiadomo, jakość to idzie. Natomiast szczepienia u dorosłych są zupełnie pomijanym tematem, dlatego że dorośli ludzie, a zwłaszcza jak już mamy 65+, to zapominamy, że w ogóle powinniśmy się szczepić. Uważamy, że jak przybyliśmy chorobę zakaźną wiele lat temu, to na pewno albo mamy na nią odporność, albo już nam nigdy nie grozi. Także no niestety tutaj uważam, że ten pakiet szczepień obowiązkowych powinien zostać poszerzany o te szczepienia nowoczesne, które się, które się absolutnie pojawiają na rynku i nie dotyczy to dzieci, ale dotyczy to przede wszystkim dorosłych ludzi, zwłaszcza takich 65+. O jakich szczepieniach Pani mówi w tym momencie, myśląc o tych osobach 65+. Plus? Przede wszystkim z mojej półki, z półki medycyny bólu, szczepienia przeciwko półpaśćcowi, bo jest to szczepienie bardzo nowe w Polsce, dostępne od 2023 roku. Jest to szczepienie, które zapobiega bólowi przewlekłemu i w postaci neuralgi popółpaśćcowej. Jest to w tej chwili jedyna szczepionka, mogę powiedzieć w jedyna szczepionka na ból przewlekły. Nie mamy takiej szczepionki innej. Nie masz szczepionki na osteoartrozę czy chorobę z wyrodnieniem okręgowym. Słupa. E, mamy szczepionkę na jedną postać raka, raka szyjki macicy, ale na pozostałe raki nie mamy szczepionki, więc szczepionka przeciwko półpaścowi jest tak naprawdę jedyną możliwością zapobiegania półpaścowi, a potem neuralgii popółpaścowej, czyli bólowi e, neuropatycznemu, przewlekłemu bólowi neuropatycznemu. Czy tu się zgadzamy? Czekamy na Państwa opinię pod numerem 227 Trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy małpapolskiejradio.pl i na trójkowym Facebooku, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. Nasz numer telefonu wybrał Pan Wojciech z okolic Pińczowa. Dzień dobry Panie Wojciechu. Dzień dobry, witam pięknie. E, do meritum, e, proszę Państwa, jeżeli, moje zdanie jest takie, jeżeli chcemy korzystać z bezpłatnej służby zdrowia. Wszystkie szczepienia powinny być obowiązkowe, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Bardzo panu dziękuję za te wyrazistą opinię. Proszę bardzo. Do usłyszenia, a teraz zagramy. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego. Wzajemnie, teraz zagramy i za chwilę odbierzemy kolejne telefony od państwa. 22,7 trójek, porozmawiajmy, małpa, Polskie radio.pl Co państwo sądzą? No właśnie, co państwo sądzą na następujący temat? Czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych w naszym kraju? 22,7 trójek, porozmawiajmy, Małpa Polskie, RadioPel, także trójkowy Facebook do państwa dyspozycji. Przy naszym telefonie jest pani Joanna z Trójmiasta. Dzień dobry pani Janno. Dzień dobry. Ja odwołuję najpierw tego, co powiedział przed chwileczką pan Wojciech. Tak jest. Że szczep... fakt zaszczepienia powinien warunkować korzystanie z opieki zdrowotnej u nas w Polsce. Powiedział o bezpłatnej opiece zdrowotnej, tak, coś takiego oczywiście nie istnieje, tak? to jest opieka zdrowotna finansowana ze środków publicznych, na które my się, wszyscy się składamy. Mm -hmm. Więc to powtarzanie o, o opiece bezpłatnej tej tezy jest absolutnie, no, nie powinno się tego robić, tak? bo to są olbrzymie koszty, to nie jest bezpłatne. A jeżeli chodzi już o sam obowiązek szczepień, muszę powiedzieć, nie wiem, czy państwo wiecie, najwyższą wyszczepialność, jak chodzi o dzieci, mają kraje skandynawskie, gdzie nie ma obowiązku szczepień. I można by sobie pomyśleć, jak oni to zrobili. jest edukację, prawda? Prosto... Znaczy, znaczy, edukacja to jest jedno. Tak, Osoba, która się nie szczepi, jest osobą napiętnowaną społecznie. U nas jest osobą gloryfikowaną w pewnym sensie, przez to, że sprzeciwia się systemowi. Tak mogę powiedzieć. Tak? Ja zawodowo zajmuję się szczepieniami, więc mam z tym do czynienia bardzo dużo. Mhm. Fakta szczepienia jest warunkiem korzystania z publicznej edukacji. Także obowiązku nie ma. Mhm. Można nie szczepić dzieci. I posyła się wtedy dzieci do szkoły poza systemem publicznym. Jeżeli chce się korzystać z tego, co państwo tak jakby oferuje, to człowiek ma obowiązek podporządkować się temu, czego państwo wymaga. Czyli zabezpieczaniu się przed chorobami zakaźnymi. I uważam, że tutaj raczej maszywką, a nie batem powinno się działać. Nie wiedziałem tego, pewnie nie tylko ja. Bardzo panią dziękuję, pani Janno. 22,7 Trójek, pan Adam ze Śląska, z okolic Radziborza konkretnie. Dzień dobry, pani Adamie. Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora. No ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w Niemczech jedyną obowiązkową szczepionką jest szczepionka na Odrę. Mhm. U nas w Polsce obowiązkowych szczepień dzieci jest ponad 16, więc takie pytanie może eksperci odpowiedzą na to pytanie, czy my jesteśmy gorsi od Niemców, że tam nie ma obowiązku szczepień poza jedną szczepionką, a u nas wszystkie szczepionki są obowiązkowe. I jeszcze chciałem nawiązać do pana Wojciecha, który wspomniał o tym, że Wtedy kto się nie szczepi powinien płacić sobie za opiekę zdrowotną. No to taka analogia, czy kierowca, który jest za kierownicą i stwarza zawsze jakieś niebezpieczeństwo, będąc po prostu uczestnikiem ruchu drogowego, czy też powinien sam sobie płacić za, za, za opiekę medyczną w momencie, kiedy dojdzie do jakiejś katastrofy. Bardzo panu dziękuję. Słyszę, że pan Adam w pewnej opozycji do tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych w naszym kraju. Co na to pan Paweł z Krakowa. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uważam w szczególności odnośnie po tych czasach, które nas bardzo ciężko złapały, można powiedzieć, my mówimy tu o COVID-zie. Uważam, że powinny być obowiązkowe z racji takiej, że to nie tylko dla nas bezpieczeństwo, ale dla osób, które nas dookoła otaczają, czyli dla całego społeczeństwa. W momencie, gdy się nie zaszczepimy, no niestety, ale stwarzamy bardzo groźne zagrożenie. I to nie tylko dla ludzi zdrowych, ale tych, którzy mają jakieś inne współistniejące choroby, które, która brak szczepienia i zarażenie takiej osoby może się skończyć dla niego katastrofą. Bardzo panu dziękuję za tę opinię. Teraz przeczytamy, co napisała do nas pani Katarzyna. Na mail porozmawiajmy radio.pl. Dzień dobry, jestem 60+, plus, jak napisała pani Katarzyna i bardzo chcę zaszczepić się zgodnie z zaleceniami lekarzy, ale nie mówi się, że szczepionka na półpasiec kosztuje około 700 zł, a trzeba dwóch dawek i jest trudno dostępna. Pozdrawiam. 22 trójek, ten numer telefonu wybrał pan Paweł Skraśnika. Dzień dobry, ja panie Pawle. Ach, mamy pan, Pana Sebastiana. Dzień dobry, Panie Sebastianie. Dzień dobry, więc, więc ja osobiście znam osobę, która w tej chwili jest ojcem 33-letniego młodego, czy też już nie młodego człowieka, którego w wieku 7 czy 8 lat zaprowadziła na, na obowiązkowe szczepienie. I po tym właśnie szczepieniu ten człowiek stał się rośliną, więc, więc nie odrzucajmy też tej drugiej strony, bo, bo tak naprawdę ona istnieje i w tych szczepionkach oprócz tego. To ma nas e, uchronić przed, przed przyszłą chorobą. Są też związki, które powodują właśnie takie rzeczy jak autyzm i, i inne choroby. Dziękuję. Dzięku, dziękuję. 22,7, 3 pani Wanda z Zabrza. Dzień dobry pani Wando. To dużo ludzi, które naprawdę rodziny odeszły. I dla mnie obowiązek mhm. to nie państwo będzie rządzić mną, bo ja jestem obywatelem tego kraju i to... Oni siedzą na tych stąkach za nasze pieniądze i nikt nie będzie podejmował decyzji za nas, za obywatela. Niestety nie, chce, nie się moja sprawa, jak będę chora, umrę, a po drugie. Ja od 15 lat więcej, nie wiem co to znaczy lekarz, nie chodzę po lekarzach, a płacę tak samo na Narodowy Fundusz Zdrowia, więc gdzie te nasze pieniądze idą? Pani Wando, bardzo serdecznie via... dziękuję za te opinię. Zostajemy na Górnym Śląsku, posłuchamy pana Wojciecha z Katowic. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry. Pan jest lekarzem. Jestem lekar tak, jestem lekarzem mam dwa spostrzeżenia. Po pierwsze... Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym i w ogóle szczepienia są jedynym prawdziwym osiągnięciem medycyny. Zabezpieczają przed takimi ciężkimi chorobami jak Hajnego Medina, które zbierały ogrom ofiar, czy innym ciężkim chorobom. Więc powinniśmy z tego korzystać i cieszyć się, że możemy się przed tymi chorobami zabezpieczyć. Natomiast z drugiej strony niewydolność państwa, jeżeli chodzi o pomoc szczepienia, jest bardzo duża. Tak jak powiedziano, szczepionka przeciwko Półpaśćcowi jest na przykład płatna i to wysoko, a kolejnym przykładem jest yy, taka sytuacja, kiedy pacjent straci śledzone, na przykład w wyniku wypadku. I powinien być szczepiony przeciwko pneumokokom. I to jest zalecenie, które yy, powoduje, że ten pacjent yy, ma szansę uniknąć ciężkiej sepsy i śmierci w ciągu kilkunastu godzin z powodu pneumokoków. A to szczepienie jest płatne. Tych ludzi nie ma aż tak dużo, więc jest pewna niekonsekwencja w walce o szczepienie. I w jakiejś pomocy społeczeństwu, żeby to miało ręce i nogi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten ekspercki głos płynący ze świata e, nauki. E, zanim odbierzemy telefon od pana Jacka, to przypominamy o naszym trójkowym Facebooku. I tutaj mamy takie opinie od pana Krzysztofa na przykład. Na, on odpowiada na pytanie, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. Oczywiście powinny być dobrowolne. A jeżeli już dla dzieci są obowiązkowe, to dla dorosłych również powinny być. To opinia pana Krzysztofa. I opinia pana Kuby. Szczepienia powinny być dobrowolne. Osoby niezaszczepione ponoszą całe ryzyko, bo przecież ci zaszczepieni są bezpieczni w 100% czy nie są. Pyta pan Kuba. Dzień dobry panie Jacku. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że mam 60 lat i od czasu, kiedy były dostępne szczepionki na grypę na przykład, to się co szczepiłem i nigdy na tę grypę nie zachowowałem, ale jeżeli zachowowałem, to... Przeszedłem ją w sposób niezauważony, więc znowu, że szczepionki jednak działają, bo obracam się w środowisku, gdzie jest mnóstwo ludzi i, i pewnie jestem na takie ryzyko mocno narażony. Moje dzieci też są zaszczepione na wszystko. Od początku w zasadzie na wszystko, na co można było je zaszczepić, zaszczepiłem i temu panu, który... Twierdzi, że autyzm jest y, spowodowany szczepionkami, mhm. to może polecam jakąś literaturę. Myślę, że nie powinno się nawet na antenę przy całej, jakby przy całym szacunku dla braku cenzury, ale wpuszczać takich głosów, bo pewnie na tysiąc słuchaczy ktoś uwierzy w te pstury, że y, szczepionki powodują autyzm. Ale mamy też takie głosy jak pański dla równowagi. Bardzo panu dziękuję. 22,7 Trójek, pani Barbara Złodzi. Dzień dobry, pani Barbaro. Dzień dobry. Ja chciałam zabrać głos w sprawie szczepionek. Szczepiłam swoje dzieci mhm. na wszystkie podstawowe, sprawdzone szczepionki. Wiadomo, że szczepić przed szczepionką dziecko musi być zbadane. Natomiast moment, kiedy pokazały się szczepionki na grypę, potem na COVID, nie spina mi się to. Jak można promować szczepionkę, która nie chroni ani przed roznoszeniem, ani przed chorowaniem, a jedyne... Twierdzenie takie enigmatyczne, że się lżej przechodzi. Ja spytałam się lekarzy, jak stwierdzili, że się lżej przechodzi, skoro każdy przechodzi inaczej. Powiedzieli mi, że to jest statystyka. No nie z taką y, sytuacją jak statystyka potrafią sobie koncerny farmaceutyczne y, poradzić. Poza tym jest jeszcze jeden problem. Przed szczepieniem należy się zbadać, a nam proponuje się szczepienie w aptekach. Ludzie, Ludzie logicznie myślący, jak Wam się to wszystko spina? Pani Barbaro, bardzo Pani dziękuję. Kolejna opinia ekspercka, druga w dzisiejszej audycji. Nam dorosłym wydaje się, że skoro przechorowaliśmy pewne choroby zakaźne w dzieciństwie, nie, potrzeby, nie potrzebujemy już się na nie szczepić w wieku dorosłym. O jakich chorbach mówimy? Na to pytanie odpowie nasza dzisiejsza ekspertka, dr Magdalena Kocot-Kepska. Właśnie myślę o ospie wiecznej, ponieważ przebycie ospy wiecznej no, zostawia w naszym organizmie ślad w postaci wirusa ospy wiecznej. On sobie mieszka w naszym układzie nerwowym i jak jesteśmy zdrowi, nasz układ immunologiczny prawidłowo pracuje, no to ten wirus sobie tam y, jest pod kontrolą, jest bardzo dobrze kontrolowany. W momencie, jak nasz układ immunologiczny przestaje pracować, jesteśmy zestresowani, zmęczeni, jesteśmy po zabiegu operacyjnym albo po jakimś urazie, to niestety układ immunologiczny już nie jest tak wydolny i wirus wymyka się spod kontroli układu immunologicznego i wirus ospy wiecznej powoduje właśnie półpasiec, czyli reaktywacja. Jest to tak naprawdę reaktywacja wirusa, który w nas drzemie. To jest bardzo podobnie jak mamy opryszczkę wargową. prawda? W momencie stresu, infekcji górnych dróg oddechowych to opryszczka wychodzi. To są wirusy z tej samej grupy, po prostu one mieszkają w nas na stałe i czasami tylko się uaktywniają. No i właśnie tutaj ta ospa wieczna, którą przebyliśmy, w dzieciństwie wydaje nam się, że to przecież już nic tam się nie może stać z te, z, z, ze strony tego wirusa. Podobnie jak już potem przechorujemy na przykład półpasiec, mamy lat 60, przechorujemy półpasiec, też nam się wydaje, że już ten półpasiec nam nie będzie groził. Ale niestety tak nie jest. Jak mamy lat 80, to półpasiec może ponownie wystąpić i wtedy już mamy ogromny problem. Raczej nie, raczej tak trojek, ale także porozmawiajmy małpapolskie radio Radio.pl. Dzień dobry, pozdrawiam Rady Gdynia, Babie Doły. Też uważam, jak przedmówca pan boktor, doktor, tylko szczepionki to sukcesy medycyny. Ale chciałem zapytać, co się zmieniło? Przecież jest obowiązek szczepień, więc po co to pytanie? Nawet jak dwie, trzy osoby będą miały objawy negatywne po zaszczepieniu, to ogół populacji będzie zabezpieczony. my pana także. Numer telefonu 22,73, wyprawa pani Emilia z Gdańska. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja jestem żywym przykładem na to, że szczepienie obowiązkowe ma sens. Nie byłam szczepiona jako dziecko z względów medycznych. Moja mama co pół roku chodziła do specjalisty i dostawała zaświadczenie, które było przesyłane do PID-u, żeby nie dostać grzywdy, Ona i lekarz rodzinny, że ja nie jestem szczepiona mhm. I zaszczepiłam się dopiero jako osoba dorosła, ponieważ wtedy jakby immunolog stwierdził, że jakby to jest bezpieczne i uzupełniam jakby szczepienia nadal ale ja mogłam żyć i jakby normalnie e, chodzić do przedszkola, do szkoły tylko dlatego, że wszystkie inne dzieci były szczepione. E, jak teraz słyszę o tym, że wraca Odra, no to ja bym po prostu umarła, więc wszystkie te osoby, które mówią o swojej wolności, e, to tak naprawdę zagrażają tym osobom, które szczepić się ze względów medycznych nie mogą, tak, a jakby mają też prawo do tego, żeby funkcjonować, bo e, czyjaś wolność nie powinna zabijać kogoś innego. Ja jestem pracującą osobą, mam dziecko, e, płacę podatki, jakby z jakiego powodu jakby moje życie i zdrowie było mniej ważne od dzieci, które mogły być zaszczepione tak? i dzięki nim jakby no ja mogłam po prostu funkcjonować jak jak, jak jak normalny, jak każda normalna osoba, tak? A dzisiaj jakby te osoby, które są jakby chore i który układ odpornościowy nie pozwala na zaszczepienie no to znam takie osoby i one po prostu drżą tak? Ja też chciałam powiedzieć, że my nie zna, jakby nie widzimy Widzimy cudownych skutków jakby szczepienia, bo y, taka choroba jak polio została wyeliminowana. A ja znam osobę, która zachorowała na y, twardienie roślinne poczne, bo jako dziecko y, jest na tyle starszą osobą, że nie była zaszczepiona. Bardzo Pani, dziękuję eee. pani Emilio. Rzeczywiście tak jest, potwierdzam, jest taki wybitny pulmonolog polski pioty, profesor Piotr Koczyński, który w naszej audycji tutaj w Trójce mówił o tym, że dzięki szczepieniom polio bardzo ciężka choroba została całkowicie wyeliminowana. 22,7 trójek, ten numer wybrała Pani Ewa z Podkarpacia. Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Tak. Czy nie dałoby się czegoś zrobić, żeby w internecie nie było kłamstw na temat szczepionek i w ogóle żeby w internecie nie było różnych kłamstw i dezinformacji na tematy zdrowotne? Bo tego jest mnóstwo. Prawda? Może znalazłby się jakiś mądry i zdolny, który by to ukrócił, bo ja na przykład trafiłam na informację, że soda oczyszczona leczy wszystko, nawet nowotwory. Są tacy, co w to wierzą. Może trzeba by było było coś z całą tą dezinformacją zrobić. Na przykład w USA jest coraz więcej ludzi, którzy się nie szczepią, bo tam jest wolność słowa, wstety, niestety, a ludzie przez to umierają. Pozdrawiam. Panią także 227 trójk. Porozmawiajmy małpa radio.pl. Prosimy też kontaktować się na trójkowym Facebooku w sprawie tego, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. Pan Łukasz Storunia do nas zatelefonował. Dzień dobry, panie Łukaszu. W związku z zakażeniem WZW typu B, tak? Tak, dzień dobry. Tak, jako młoda osoba chyba 10 lat nie? kiedy się o tym dowiedziałem, wtedy e, zachorował mój ojciec, Stefila Spitala i cała rodzina została przebadana. Obecnie właśnie takie szczepienia są obowiązkowe. Moje dzieci były zaszczepione. No, gdyby taka szczepionka wtedy istniała i była by obowiązkowa, to moje życie byłoby łatwiejsze. Nie miałbym różnych powikłań z wątrobą moją. Chciałem się też jeszcze odnieść do wypowiedzi pana Adama, który dzwonił i prawie nie że tam mają tylko jedną obowiązkową szczepionkę mhm. i powiedział, czy my jesteśmy gorsi, ale wydaje mi się, że jesteśmy lepsi, bo mamy taki system, który jednak te szczepionki nam oferuje za darmo. Jeszcze wrócę do tego mojego zakożenia WZWB. Miałem właśnie problemy takie, że miałem chłoniaka na tej wątrobie i przez pół roku leżałem w szpitalu, nie wychodząc stamtąd. I koszt leczenia, który na szczęście okazał się skuteczny, mm -hmm. on był tak ogromny, że ja już nigdy więcej nie powiem, że to, co płacę na złóż, to jest dużo. Wydaje mi się, że to bardzo mało w porównaniu właśnie w takich e, przypadkach, kiedy musimy go na operację, na bardzo kosztowne leczenie. Wtedy to wydaje się groszy. Dziękuję bardzo. Bardzo, radę. bardzo panu dziękuję za pański głos. 22 i 7 trójek. Pytamy o to, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. Teraz zagramy i za moment odbierzemy kolejne telefony od państwa przeczytamy także kolejne maile. Rozmawiajmy. 22 i 7 trujek. No właśnie, porozmawiajmy, czy szczepienia powinny być obowiązkowe w przypadku chorób zakaźnych. Porozmawiajmy pod numerem 22 i 7 trujek, ale także pod mailem porozmawiajmy małpa Dzień dobry, może wsadzę trochę kij w mrowisko, ale chciałabym zapytać przeciwników szczepień co w wypadku wścieklizny. śmiertelna choroba zakaźna. Jest jedynym ratunkiem po ugryzieniu przez potencjalne zarażone zwierzę. Sama, była, sama byłam zagrożona chorobą tą chorobą dwa razy, nawet nie przeszło mi przy przez myśl, żeby migać się przed szczepieniem. Podobnie z malarią, chyba nikomu, nie, chyba nikomu nie przychodzi do głowy jechać w tropiki bez szczepienia przeciw malarii. Pozdrawiam Marta. 22,7 trójek, ten numer wybrał pan Marek z Legnicy. Dzień dobry panie Marku. Dzień dobry. Proszę e, mówić. Ja po prostu jestem zbulwersowany, że e, słuchacze chcą tego obowiązku. Mhm. Nie życzę nikomu żeby na przykład znaleźć się w sytuacji pacjenta onkologicznego, który jeszcze w niedawnej pandemii tak zwanej nie był dopuszczony do leczenia, o ile nie wziął jedynej słusznej szczepionki leczącej tę właśnie chorobę, która, która nam tu panowała i bardzo proszę, zastanowić się nad tym, jaka jest kontrola nad składnikami takich szczepionek różnego rodzaju. One się zmieniają niestety z czasem. Mówi się, szczepionka jest taka, szczepionka jest owaka, a ona w międzyczasie yy, wprowadzone są zmi zmienione yy, składy, są kolejne wersje i nikt nie ma na tym kontroli. Więc bardzo proszę się zastanowić yy, i zwrócić uwagę na taką książkę, że aż do końca, która jest przytoczonych około 1200 badań na ten temat. Bardzo dziękuję. dziękuję panie Marku. Rozumiem, że ma pana odpowiednią wiedzę naukową. Mówiąc takie rzeczy przenosimy się z Dolnego Śląska do Wielkopolski. Pan Mariusz z Ostrowa Wielp Wielkopolskiego. Dzień dobry panie Mariuszu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że się udało mi dodzwonić. Jestem podekscytowany, więc mam nadzieję, że się składnie i poprawnie wypowiem. Na razie idzie świetnie. <głosy> więc ja jako osoba jestem za tym, żeby szczepienia w wypadku chorób zakaźnych były obowiązkowe. Nie jestem lekarzem, nie, nie jestem związany z medycyną. Przekonuje mnie to, że jeszcze w połowie XIX wieku, średnia wieku była poniżej 40 roku życia, teraz jest powyżej 80. Prawda? Uznaję to, uznaję to za jako największe osiągnięcie medycyny, to, że, że mamy szczepienia, dzięki temu długo żyjemy. I to jest argument nie Jak, do podważenia, proszę mówić. Do, dokładnie tak. Jeżeli chodzi jako członek społeczeństwa, też jestem za tym, żeby były szczepienie obowiązkowe i ja rozumiem tutaj te ruchy wolnościowe i głosy wolnościowe, ale mówimy tutaj o całej populacji. Rozumiem też głosy osób, które w jakiś sposób pośrednio, bezpośrednio zostały pokrzywdzone w przypadku tych niepożądanych odczynników e, poszczepiennych, ale to jest normalna sprawa w przypadku leków. Po prostu jakiś odsetek albo promil zdarza się w takiej sytuacji i łatwo mi się to mówi, bo nie doświadczyłem tego, ale jestem i e, to rozumiem. W przypadku tych głosów, które są zdecydowanie przeciwko temu bezpoś... tym przymusowi szczepieniu, rozumiem, dlaczego się tak dzieje. Myślę, że o te osoby patrzą przede wszystkim przez pryzmat obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-owi. I tutaj mam ogromny zarzut dla mediów i do, i do rządzących, że nie ma takiej rzetelnej, długiej... I od, od podstaw dyskusji i wyjaśni na temat, co się, co się stało, dlaczego były takie, dlaczego były takie przemów, co się stało z tymi e, szczepionkami, co w przypadku poszczepiennych tych e, niepożądanych e, przypadków, jak zostały wyjaśnione. Te wszystkie, te wszystkie medialne gdzieś w internecie... E, Fake newsy, które się, czy fake newsy, czy to prawda, to też jest do wyjaśnienia na, na, na temat e, afer korupcyjnych związanych z tymi szczepionkami. Myślę, żeby to pomogło, bo nie przypuszczam, żeby osoby, które mówią o mówią są przeciwko szczepieniom, były przeciwko szczepieniom właśnie, tak jak pani mówiła, malarii, cyklizmy i tak dalej, ale mają w tyłu głowy właśnie szczepienia przeciwko COVID-owi. Panie Mariusz, bardzo. bardzo dziękuję za tę wielowątkową, świetnie zbudowaną wypowiedź. E, wracamy na Dolny Śląsk. Pan Paweł z Wrocławia, dzień dobry. Dzień dobry, no wielki szacun dla trójki, że daję głos wszystkim ludziom. Szacun też dla pana, bo wiem, że pan jest zwolennikiem szczepień. Dawał pan temu wyraz wielokrotnie, dobrze to pamiętam. No ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem szczepień. Szkoda, że tutaj nie wypowiadają się lekarze i naukowcy, którzy mają tą wiedzę, panie redaktorze. No wypowiadają się. Bo ja jestem... Ja jestem... Ja jestem, ja może nie słyszałem, przepraszam. Ja jestem skromnym radcą prawnym, spędziłem wiele czasu na analizowaniu prawnych aspektów szczepień. Mam swoje zdanie negatywne. Jestem autorem publicznie dostępnej opinii, że szczepienia na COVID były bezprawnym eksperymentem medycznym. Ale to, co to, to chcę powiedzieć. Tutaj się ludzie wypowiadają, rzucając pewne fakty. Pan temu przytakuje polio zostało usunięte. No świetnie, tylko niestety sprawdzi pan w publicznie dostępnych mediach, szczególnie w prasie anglojęzycznej, mm -hmm. że notorycznie mamy powroty z polio w Afryce, i w Azji i to jest polio poszczepienne, panie redaktorze. Może pan sobie to sprawdzi. Panie Pawle, ja mam swoją wiedzę tak jak powiedziałem od wybitnego pulmonologa 30... profesora y, Korczyńskiego. Nie wiem skąd nie pan ma swoją panem wiedzę. Profesorem, nie będę z panem profesorem polemizował. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że profesorowie też się mylą, a dziennikarze hmm. mają narzędzia, żeby to weryfikować. Zapraszam trójkę. Pozdrawiam? Zapraszam pana redaktora tak? na marsz Stopnotu 6 czerwca w Warszawie porozmawiajmy poważnie z ludźmi, przygotowanymi merytorycznie, z ludźmi, którzy doświadczyli okropnych, niepożądanych odstrzewania Panie Paweł, w porządku, o, bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście porozmawiajmy z um, osobami, które się po prostu w tym temacie na tym temacie znają. Ja z takimi mam wrażenie, że rozmawiam. Nie wiem, z kim rozmawia Pan. Pan Paweł Opola Lubelskiego. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry. Ja również y, nie jestem zwolennikiem tego, aby przymuszać y, do szczepień y, y, Polaków, że tak powiem. A przykład y, jest taki, że poza y, naszym krajem, w wielu krajach, y, nie ma takiego obowiązku w wielu przypadkach. Jest on o wiele, o wiele mniejszy. To no tak też, jak w Niemczech, tak... jak słyszeliśmy. Tak, i nie tylko w Niemczech. Ja też nie jestem tutaj jakimś fachowcem w dziedzinie, ale, ale tutaj jeden pan wcześniej wspomniał o tym, że od czasu wprowadzenia szczepień poprawiło się te kwestie zakaźności. No, żyjemy po prostu dużo dłużej. Żyjemy dłużej, ale to na pewno nie można tego tylko scedować na szczepienia ponieważ e, higienia, higiena oczywiście to odzywanie wiele, wiele argumentów. Oczywiście. I tych argumentów jest mnóstwo. Mi osobiście zabrakło... Tak, ten, ten przypadek COVID-a to był e, moment, kiedy wielu z nas dostrzegło ten problem. E, te ruchy wcześniej, które m, ostrzegały stop e, nie docierały do nas tej informacji, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Ja osobiście też w tym momencie, gdy pojawił się COVID, z tego co zdałem sprawę. Nie jestem przeciwnikiem szczepień w przypadku, kiedy rozważam to, co jest większą korzyścią, tak? A w przypadku COVID-a po prostu nie mieliśmy możliwości takiego rozważania. I tu postawimy panie Ponieważ... Jakubie kropkę, bo musimy dać jeszcze szansę na wypowiedzi innym z naszych słuchaczy. Pan Konrad, przepraszam, pan, dobrze, pan Konrad z okolic Poznania jest przy naszym telefonie, dobrze myślę? Czy pan Kuba z Lubuskiego? Czy pan Kuba z Lubuskiego? Pan Jakub, Przepraszam, pan, zamieszałem się teraz ja sam problemu. Nie, nie Zakiwałem się. Nie ma co, się. Dzień dobry, nie. pani Jakubie. E, dzień dobry, witam. E, ja chciałbym powiedzieć tutaj jako e, przede wszystkim ja jestem na płaszczyźnie tutaj zdecydowanie neutralny, nie jestem ani przeciwnikiem Szczepień, mm -hmm. ani też zwolennikiem Szczepień. E, natomiast jestem przeciwnikiem wszelkich zakazów i nakazów. Uważam, że to jest błędne koło naszej cywilizacji i to nigdy nie prowadziło do niczego dobrego. Jestem zwolennikiem edukacji, gdzie już tutaj przedmówca, który się wspomniał, że w Skandynawii ta edukacja działa i oczywiście to się zgadza. Chcą, chciałbym się jeszcze odnieść, że w życie nasze jest wpisane ryzyko śmierci. Nie możemy zakazać teraz wszystkich samochodów, ponieważ zdarzają się wypadki śmiertelnie tak? i bardzo często też słyszymy o właściwie katastrofach dla innych rodzin, bo nie byli winni. E, jest to wpisane w naszą naturę życia i, i z tym nie powinniśmy walczyć, e, jak najbardziej ograniczać, edukować, ale nie walczyć, e, bo, bo, bo taka jest kolej rzeczy. I chciałbym jeszcze się odnieść do, do, do tutaj przedmówczyni, która e, powiedziała, że w Ameryce niestety, niestety mamy wolność słowa. E, nie jestem absolutnie zwolennikiem jakiejkolwiek cenzury, e, czy to słownej, czy, czy, czy, czy, czy nie tylko słodnej. Jestem zwolnikiem e, wolności, bo jesteśmy ludźmi i to nas właśnie cechuje jako człowieka. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. My Pana też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Teraz odbierzemy telefon właśnie od zapowiadanego Pana Konrada z okolic Poznania. Dzień dobry Panie Konradzie. Dzień dobry. Ja... Mam, mam inne zdanie niż pan, jak rozumiem, zwłaszcza w odniesieniu do tak zwanych, tak zwanych, sarkaz z mojej strony, ekspertów. Proszę zwrócić uwagę, luty 2022 rok. Eksperci, o których pan wspomina, nie będę przywoływał nazwisk, żeby ich nie ośmieszać. Nie, nie, ja się posługuję ja, na razie jednym ekspertem. Tak, no dobra. wierzyli, <śmiech> że tragedia, kolejny rzut, COVID-a w ogóle będzie gorzej niż źle. Po czym po miesiącu w Polsce pojawia się milion osób za wschodniej granicy, bez żadnej kontroli i jakoś nikt więcej nie zachorował. Zapomnieliśmy o covid ie przypomnieliśmy sobie teraz. Teraz, kiedy się okaże, że będziemy płacić grube pieniądze, bo ktoś źle policzył albo komuś wciśnięto y, y, y, y, szczepionkę, która y, y, okazała się, że nie była nam potrzebna. A jeszcze ostatni aspekt, y, jeżeli z, związany właśnie z y, y, ekspertami. Polecam szczególnie książkę imperium bólu, Dziękujemy bardzo. Każdy ma swoich ekspertów. Bardzo panu dziękuję. Jestem mamą dwójki nastolatków, pisze do nas pani Agata. Od samego początku byłam, jestem i będę za szczepieniami i moje dzieci przeszły cykl szczepień obowiązkowych i fakultatywnych, w tym meningokoki, pneumokoki czy HPV. Pochodzę z rodziny lekarskiej, w której świadomość i wiedza na temat potencjalnych powikłań po zwyczajnych chorobach jest wysoka. Długo nasza wyszczepialność i zdrowie chroniło ciężko chorującego członka rodziny. Mam tylko jedno pytanie. Skoro Uważamy się za kraj cywilizowany, chętnie korzystający z nowoczesnych i ułatwiających życie gadżetów z XXI wieku, takich jak termomiksy, roboty sprzątające i tym podobne. To dlaczego negujemy nowoczesne zdobycze medycyny? Pyta pani Agata. Bardzo Pani Agato, dziękujemy za tego maila. 22 i 7 trójek zostało 15 minut do godziny 12 i ostatnia dzisiaj opinia ekspercka. Czy na ostatnie, czy to jest, czy co by powiedziała tam, myślę o naszej ekspertce Pani dr Magdalenie kocot kepskiej tym wszystkim, którzy negują sens szczepień i uważają, że mają większą wiedzę niż naukowcy? Nie mam takich osób w swoim otoczeniu i również pacjenci, których leczę w poradni leczenia bólu, nie mają absolutnie wątpliwości, że należy się szczepić, ponieważ widzą, siedząc na korytarzu, widzą pacjentów, którzy przebyli półpasiec i z jakim bólem przychodzą do nas do poradni. Również rodziny tych pacjentów, którzy mieli półpasiec i rozwinęli neuralgię półpaścową, wszyscy są zaszczepieni. Jeżeli miałabym powiedzieć ogólnie, co mówię osobom, które są przeciwne szczepionkom, jeżeli nie, nie byłoby szczepionek, no to prawdopodobnie nas by również na świecie nie było w tej chwili, ponieważ umarlibyśmy w dzieciństwie we wczesnej młodości na choroby które obecnie absolutnie są pod kontrolą, a jeszcze nie tak dawno temu były chorobami dziesiątkującymi naszą, naszą populację. No ja jestem zaszczepiona na wszystko, na wszystkie choroby świata, przynajmniej te, które mamy w Polsce, także nie, absolutnie ja jako osoba, która musi dawać dobry przykład swoim pacjentom, no jestem zaszczepiona na wszystko. I moi pacjenci też. Ja zawsze zalecam, piszę zalecenie. na. A na wszystko to znaczy, na co jest Pani zaszczepiona? Na półpasiec, na kleszczowe zapalenie mózgu, na pneumokoki, na błonice, krztusiec, tężec, no i A. No takie kombo, tak mi jeszcze zostały może, może meningokoki za parę lat, ale generalnie tak, na wszystko to co mogłam się zaszczepić w, w, no jako dorosła osoba, no to, to jestem zaszczepiona. Proszę sobie zobaczyć na ten kalendarz zalecanych szczepień dla dorosłych. No, to tam jest całe kombo. I to rzeczywiście większość tych szczepionek można wziąć jednoczasowo, w obydwie ręce, tam w cztery różne punkty, jeżeli się bierze cztery. Znaczy, no, jakby Pan przyszedł i po, zobaczył w poradni leczenia bólu, jakie mamy, jak, jak wygląda cierpienie pacjentów z neuralgią popołupaścową, to nie miałby Pan żadnych wątpliwości. Tak, tak też nasi pacjenci, którzy odwiedzają, są u nas leczeni, też nie mają takich wątpliwości. Co państwo sądzą? Co sądzi pani Małgorzata z Warszawy? Dzień dobry na temat, który dzisiaj poruszamy. Czy szczepionki na choroby zakaźne powinny być obowiązkowe? No ja uważam, że powinny być dobrowolne, ale mi się tak nasuwa takie pytanie, mhm. czy bombardowanie szczepieniami od najmłodszych lat, bo już tu po, tuż po urodzeniu, jak to słychać w dużej ilości, jest korzystne dla naturalnego układu immunologicznego. Ten układ immunologiczny się dopiero kształtuje i czy taka sztuczna, nadmi nadmiarowa ingerencja nie zaburza naturalnej obronności i właśnie potem są takie konsekwencje, że musimy tych, chcemy tych szczepionek używać. Jest teraz ogromny poziom chorób autoimmunologicznych. To nie spokło się tych szczepień. Zapytamy, tak, o to, jak, ale... zapytamy o to eksperta, bo zaraz będziemy rozmawiali z doktorem Jackiem Tulimowskim, ale najpierw odbierzemy telefon od pani Magdy zostrowca Świętokrzyskiego. Dzień dobry, pani Magdo. Dzień dobry. Ja jako mama dwójki dzieci, które... Mogu no, w, w tej w tym świetle, że. Jestem szczepieniami jak najbardziej, bo moje dzieci są wyszczepione. Przy czym bardzo, bardzo nie podobała mi się ta cała atmosfera wokół covidowych szczepionek, ponieważ byłam wtedy w ciąży, w tej całym wybuchu tej pandemii mhm. i z bardzo złymi wynikami nie mogłam pobrać tej szczepionki covidowej podczas ciąży. Ciąża została rozwiązana przedwcześnie, dziecko z bardzo złymi wynikami i zostałam wygoniona ze szpitala z takiej racji, że jako osoba niezaszczepiona nie mogłam być przy swoim dziecku. Dopiero po zaszczepieniu mogłam wrócić do szpitala, mimo już miałam bardzo złe wyniki, zaszczepili mnie na siłę, yy, ponieważ, no jako matka, wiadomo, nie wiedziałam, czy to dziecko zobaczę jeszcze, bo był w bardzo złym stanie, a chciałam, prawda, wrócić do jego dziecka, do szpitala. Jasne. I mi się bardzo nie podobała, po prostu, mimo już jestem zwolennikiem szczepień, atmosfera i otoczka tego wszystkiego, jak to zostało zrobione. Nie miałam czasu na namysł, nie mogłam dojść do siebie, a musiałam już przyjąć dwie dawki szczepionki, tylko po to, żeby właśnie jako matka wrócić do dziecka. Ta atmosfera była skandaliczna, a tu akurat wszystko się odbywało w szpitalu. Publicznym, dlatego nie rozumiem. Szczepmy się, róbmy to z głową, ale stwarzajmy też wrażenie ludziom, że jesteśmy zabezpieczeni. A nie róbmy nagonkę na to wszystko, bo atmosfera była okropna. Pani Magdo, bardzo pani współczuję, bo rzeczywiście z tego, co słyszymy, no to były bardzo mocne i bardzo negatywne przeżycia. Mamy nadzieję, że wszystko już jest teraz w porządku. 22.7 Trójeki zapowiadany doktor Jacek Tulimowski. Dzień dobry, panie doktorze. Co pan powie, odpowiedziałby pani Małgorzacie z Warszawy, która powiedziała, że ta liczba szczepionek, które są podawane dzieciom jest zbyt duża. Znaczy problem polega na jednej z rzeczy, że ja bym zapytał kolegów immunologów mm. odnośnie rozwoju układu immunologicznego u małego człowieka troszeczkę inaczej to się przedstawia. Jestem troszeczkę za, za, zaniepokojony tym, że autorytatywne wypowiedzi brzmią w ustach ludzi, którzy nie mają kwalifikacji, żeby je wypowiadać. Natomiast proszę pamiętać, że amerykańska zasada mówi taka, że fejkowa informacja roznosi się dziesięciokrotnie szybciej, dziesięciokrotnie szybciej niż informacja tak zwana merytoryczna. Ale wracając do kilku wątków. Po pierwsze wątek, jeżeli chodzi o COVID i, porodo, i sale porodowe i to, co pani, nasza słuchaczka przed chwilą mówiła. Proszę pamiętać, że myśmy wspólnie z panem doktorem Grzesiowskim Starali się wprowadzić szczepienie kobiet ciężarnych w okresie COVID-u. Dlaczego? Dlatego, żeby mama nie trafiała pod respirator, a dziecko nie trafiało do inkubatora. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o restrykcje szczepieniowe, trudno się dziwić, dlatego że nie wiedzieliśmy, o, do tej pory nie wiemy o biologii wirusa RS, RSV, nie RSV, SARS-CoV-2. W związku z powyższą nadal jest wirusem nowym, nadal mutuje i dlatego te wszystkie rzeczy, które wtedy się działy, działy się na zasadzie doraźnej. E, też nie można powiedzieć, bo tu takie słowa, szczepionki są różne. To, to Ten pan, który powiedział, że szczepionki są modyfikowane i tak dalej, one są przeróżne, nieprzebadane. Drogi, dro, drodzy, drodzy słuchaczu, a mianowicie co roku firmy produkujące szczepienia przeciwko wirusowi grypy robią specjalne specjalne szczepionki, które są datowane do szczepów, które są i będą w Europie. Dlatego te na przykład typy wirusa nazywały się na przykład Tokio, e, Shanghai, na przykład albo Pekin. Nie z tego powodu, że, że lubią Pekin, tylko z tego powodu, że stamtąd się wywodziły. Tam było analizowane i wiedziano po kursie wiatru, po y, prognozach pogody, że na trzy miesiące ten szczep znajdzie się w Europie i taką szczepionkę wtedy y, tam y, w Europie tworzono. Ona jest przebadana bardzo gruntownie, natomiast to, co powiedziała moja koleżanka, ja się z nią zgadzam, e, e, która powiedziała, że szczepimy się kombo, jestem też wyszczepiony kombo i proszę pamiętać, że szczepionki mają terminy ważności, czyli immunologia to nie jest dożywotnia. Proszę zobaczyć panie, które przychodzą do salonów kosmetycznych, robią sobie zabiegi laserowe na twarz. Czy one są dożywotnie? Nie, nie. Trzeba, panie doktorze, trzeba je powtórzyć za cztery lata. Taką szczepionkę też trzeba wtórzyć, bo tak jak powiedział doktor Grzesiowski, nie zapewnia tu dożywotniej immunizacji. Panie doktorze, Natomiast, panie doktorze, rzecz, proszę mówić, jedna, tak. Jedna tylko. Tak. Powikłania u osób, które nie były szczepione. Patrz pół po ale popatrzmy na inne jednostki chorobowe. Czasami, a, są śmiertelne, a czasami...